Tu program drugi Polskiego Radia minęło południe. Źródła. Za konsoletą Paweł Worobiej, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzień dobry, zapraszamy na piątkowe wydanie magazynu. Już za kilka minut ogłosimy finalistów konkursu muzyki folkowej, którzy w maju wystąpią na nowej tradycji, ale wcześniej muzyczne powitanie. Szarif Magarbane i Trio Ali, czyli libańsko-indonezyjskie spotkanie ponad podziałami. You can Witali nas dziś muzycy indonezyjskiego Tria Ali i pochodzący z Libanu Charif Megarbane. Muzyka z 34 płyty serii Habibi Funk zatytułowanej Tirakat. No i muzyczna opowieść, która wyrasta z długiej historii wymiany między światem arabskim a Indonezją. Do tego nagrania powrócimy jeszcze w tym wydaniu źródeł, ale wcześniej Mamy dla Państwa bardzo ważne wieści, które przyniosła do nas Hanna Szczęśniak z Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Witaj, Haniu. Dzień dobry. Za nami, jak domyślam się, burzliwe obrady jury festiwalu Nowa Tradycja Konkursu Muzyki Folkowej. Przychodzisz do nas z wynikami. Poznamy teraz listę finalistów zespoły, które wystąpią w maju na nowej tradycji w ramach Konkursu Muzyki Folkowej. Jakie to zespoły? Nawiążę tylko do tego, co mówiłeś. Obrady były burzliwe, były też wielogodzinne. Spędziliśmy dużo czasu słuchając wszystkich zgłoszeń, było ich dużo. I wyłoniliśmy listę finalistów Jako to wstępne jury To pierwsze jury, które oddaje y, artystów y, W ręce już y, jury oceniającego w studiu S1 y, Polskiego Radia pod, podczas występów konkursowych A oto lista Eter Soul, GMM, Karolina Matuszkiewicz Kazary, Olgiert Dokalski Patryk Peterson i projekt Mazurek Profanum, Paweł Płoskoń, Piąty Żywioł, Uczta, Wcias, czyli We Call It A Sound oraz grupa Zjem. Tak, tak się prezentuje lista naszych artystów na tegoroczny konkurs muzyki folkowej. I ta lista też trafiła właśnie na media społecznościowe Radiowego Centrum Kultury Ludowej, także na portal, mogą ją Państwo Sprawdzić ponownie. Jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Czy zauważyłaś jakieś trendy wśród zespołów, które zakwalifikowały się do finału? Trendów jest kilka, ale to, co mam wrażenie przykuło naszą uwagę najbardziej podczas, podczas odsłuchu zgłoszeń, to duża obecność liry korbowej i to w bardzo różnych składach, i tych bardziej rokowo-metalowych, i tych jazzujących, i tych bardzo eksperymentujących. Cieszy nas to, bo jest to instrument, które stwarza bardzo duże możliwości dźwiękowe, możliwości do eksperymentowania też z uderzeniami, czy jakąś perkusyjną formułą tego instrumentu. I sądzę, że też usłyszymy to podczas przesłuchania konkursowych. Czyli przez kilka majowych dni w dwójce będzie towarzyszyć nam Lira Korbowa. Bardzo się cieszymy, nie tylko oczywiście, w piątek 22 maja rozpoczną się przesłuchania konkursowe. Potrwają dwa dni. Koncert laureatów oczywiście na finał festiwalu. Całość, dodajmy jeszcze, potrwa od 21 do 24 maja. Festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie festiwal właśnie w tym terminie od 21 do 24 maja, a same przesłuchania konkursowe y, odbędą się 22 i 23 maja w piątek i w sobotę. Tradycyjnie od godziny 16, jeżeli nie mogą Państwo być w Warszawie, zapraszamy oczywiście, wstęp jest wolny, to wszystkie koncerty, występy konkursowe są też dostępne w transmisji wideo, więc można nas śledzić zdalnie, A jeżeli chodzi o instrumentarium, to będzie bardzo różnorodne i nie tylko lira korbowa, ale też takie instrumenty jak suka biłgorajska czy trąbka, dudy też się pojawią, co jest dla mnie osobiście bardzo dużą radością. Duży skład też właśnie instrumentów dentych, tuba, wspomniana trąbka, puzon. Fortepian, ta muzyka ludowa, tradycyjna będzie interpretowana na wiele różnych sposobów. O czym donosiła Hanna Szczęśniak z Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Dziękuję Ci, Haniu. Dziękuję bardzo. A teraz na naszej antenie laureaci zeszłorocznego konkursu muzyki folkowej nowa tradycja, czyli tercet imperial. Bióro. choć wejdziemy se na górę założymy biuro aj da da na da na da na da na da na Tuli się pode mnie, no a jak się ma nie tulić ładnych chłopak ze mnie, Oj, da, da, na, da, na, da, na, da, da, da, da, byli laureaci Grand Prix ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej. Nowa tradycja, czyli Tercet Imperial oraz ich propozycja, jak sami państwo słyszeli, oberki w niecodziennej postaci brzmieniowej. Kosmiczne Oberki można powiedzieć zespół powstał wiosną 2004 roku z inicjatywy dwóch uznanych multiinstrumentalistów czyli Piotra Zabrockiego i Jana Emila Młynarskiego artyści wywodzą się ze środowiska jazzowego mają na koncie liczne różnorodne przedsięwzięcia ale od lat też odwiedzają polską wieś, by szukać inspiracji i pogłębiać swoją wiedzę. Od dawna współpracują także z muzykami ludowymi, przede wszystkim z regionu Radomszczyzny. Przypominam, że listę finalistów tegorocznego konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja odnajdą Państwo w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Radiowego Centrum Kultury Ludowej. A my w źródłach wracamy do muzyki na styku dwóch kultur Indonezji i Libanu. Trio Ali i Sharif Magarbane. trio Ali i libański kompozytor oraz multiinstrumentalista Sharif Magarbane łączą siły na nowej płycie pod tytułem Tirakat. To kolejne wydawnictwo w serii Habibi Funk. Muzycy Tria Ali to artyści związani ze sceną Jakarty, ale ich brzmienie ma wiele źródeł, bo pobrzmiewa tutaj psychodeliczny funk lat 70. -tych. Tradycje malajskie, także muzyki melaju, rytmika disco, no a także arabskie skale i arabskie sposoby prowadzenia melodii. Z kolei Sharif Megarbane porusza się podobnymi ścieżkami, choć pochodzi z Libanu, ale jak wiemy, Indonezja, największy kraj muzułmański świata, ma wiele tych arabskich naleciałości. W muzyce są one niezwykle silnie odczuwalne. Dlatego to nagranie, które jest owocem tego libańsko-indonezyjskiego spotkania brzmi bardzo spójnie. To raczej muzyka, która odsłania istniejące już powiązania między Indonezją a światem arabskim, między różnymi sposobami odczuwania rytmu, melodii i czasu. No a przed nami kolejna kompozycja z tej płyty, utwór o wymownym tytule. Kuda Arab, co po indonezyjsku oznacza koń arabski. Trio Ali i Sharif Magarbane. I szarif, magarbane ponownie w piątkowym wydaniu źródeł. Nowa płyta zatytułowana Tirakat. Tirakat to jawajska praktyka skupienia cierpliwości i wewnętrznej dyscypliny, a zarazem słowo wywo wywodzące się z arabskiego słowa tarika, czyli słowa oznaczającego droga, ścieżka. No i rzeczywiście to muzyka drogi, która rozwija się, opiera się na pewnym procesie, na trwaniu. Spotkanie artystów z Libanu i Indonezji właśnie na tej płycie wydanej niedawno dokonuje się we wspaniały sposób, no bo obie te kultury, kulturę arabską i kulturę indonezyjską łączy naprawdę wiele. No a teraz poczujemy klimat gorących nocy Kairu lat 80. To właśnie tam zabierze nas muzyka z nowej kompilacji, zatytułowanej I Am L Disco. To jest wydawnictwo, które można traktować jako dźwiękowy dokument epoki, w której Egipt przeżywał prawdziwy kasetowy boom. W latach 80. i 90. działały tam setki małych wytwórni, a muzyka krążyła poza oficjalnym obiegiem, kopiowana. Sprzedawana na bazarach, słuchana w domach, samochodach, na weselach, nad Nilem zapewne też. Kaseta była medium demokratycznym, tanim, dostępnym, pozwalającym artystom działać niezależnie. No i też byli to artyści, którzy chłonęli wpływy z zewnątrz, z innych kultur, bo pojawiają się tam elementy disco, funku, synt popu, o czym zresztą. Przekonamy się już teraz nagranie artysty o imieniu Mostafa El-Sakka.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 I'm <laughs> gonna 80 80. to czasy, w których królowały syntezatory. No i ta moda nie ominęła również Egiptu, czego dowodem muzyka z wydanej właśnie kompilacji I Am El Disco, czyli dni disco, dni, w których disco królowało w Egipcie. Słuchaliśmy nagrania Mostafy El Saki artysty działającego, udziela udzielającego się na scenie muzycznej Egiptu w latach 80. i 90. Później związanego z egipską telewizją. No, to był jeden z tych muzyków, który publikował swoje albumy na kasetach. Tak jak mówiłem, w latach 80. i 90. to był w Egipcie najpopularniejszy nośnik, Podobno w samym Kairze działało, działało 400 niezależnych oficyn publikujących kasety, kasety, które tak jak też mówiłem trafiały do drugiego obiegu, rozchodziły się w milionach. Egzemplarzy, no i na nich znalazła się taka właśnie muzyka. I Am el Disco to kompilacja, na której znalazły się po raz pierwszy te utwory w wersji winylowej, zremasterowane, odświeżone na potrzeby nowych czasów. Jeszcze dwa fragmenty I Am el Disco i to będą utwory zespołów Firkit Hani Shenoda, a następnie Firkit El Farana. Habibi z repertuaru grupy Firkitel Farana. W magazynie źródła słuchaliśmy fragmentu wydanej właśnie kompilacji I Am El Disco, czyli Dni Disco, dni, w których disco królowało w Egipcie. To mowa o latach 80. i 90. Na koniec dzisiejszego spotkania zaglądamy na chwilę do magazynu Songlines. W najnowszym numerze znajdziemy zestawienie, które od razu przyciągnęło moją uwagę. 10 najważniejszych albumów z siaku w roli głównej, czyli z tradycyjnym japońskim fletem bambusowym. To instrument o niezwykłej historii. Jego korzenie sięgają co najmniej XVII wieku. Siaku warto dodać, nie jest jednak tylko narzędziem muzycznym, bo przez stulecia był związany z praktyką zen, z medytacją, z ćwiczeniami oddechowymi. Autorem tego płytowego zestawienia dla Songlines jest Clive Bell, kompozytor, pisarz i jeden z najważniejszych współczesnych popularyzatorów siakuhachi na Zachodzie. No i w tym zestawieniu znajdziemy zarówno nagrania głęboko zakorzenione w tradycji, jak i te, które pokazują jak siakuhachi odnajduje się we współczesnych kontekstach. Od muzyki filmowej, po zaskakujące zupełnie obecności w świecie gier wideo, ale też obecności w muzyce jazzowie, jazzowej. No i na tej liście jest płyta, którą przyniosłem dzisiaj ze sobą do studia dwójki. Płyta winylowa, wydana ponad pół wieku temu. Ginkai, czyli Silver World. Jedno z najwspanialszych dokonań japońskiej muzyki, Jazzowej, no właściwie muzyki będącej na styku jazzu i tradycji, bo pojawia się tutaj jeden z największych mistrzów siakuchaci, Hozan Yamamoto, no a także znakomici muzycy jazzowi Masabumi Kikuchi na fortepianie, Gary Peacock na kontrabasie i Hiroshi Murakami na perkusji. I tym Jazzowym akcentem kończymy piątkowe wydanie źródeł. Przy konsolecie pozostaje Paweł Worobiej. Ja już dziękuję Państwu. Krzysztof Dziuba, kłaniam się. Do usłyszenia. Zapiski ze współczesności. Witam i zapraszam do słuchania wspomnień i refleksji Jerzego Maksymiuka. Dzisiaj m.in. o tym, jak maestro pracował z BBC Scottish Symphony Orchestra. Muzycy i szefowie BBC i orkiestry BBC w Szkocji chcieli, żeby orkiestra się BBC poprawiła. I szukam człowieka, który może to zrobić. No i wybór padł na mnie. Zaproszono mnie, żeby poprowadzić koncert. Ja się uwziąłem na takie jedno miejsce w marginalnym utworze Herbatka We Dwoje, Szostakowicza. Chodziło o tam rytm, żeby to doprowadzić do, do jakiegoś takiego znaku mego, znaku perfekcji. I to się bardzo spodobało szefom. on mówił, ten człowiek może zrobić tutaj nam to orkiestrę. Ale przedtem była już opinia, że zrobiłem takie smyczki, że takie smyczki są wspaniałe. Wobec tego to się złożyły różne rzeczy. I zacząłem pracować nad orkiestrą. Zapytałem, co mogę zrobić. Powiedziałem mi, co pan życzy sobie, żeby orkiestra grała lepiej. No dobrze, wobec tego będziemy grać gamy. Jedyna orkiestra chyba na świecie, która grała gamy. Ale proszę zobaczyć, jaki to trudny element. Te interwały muszą być takie dokładne, ponieważ jeśli gra szybko, to się zatraca naprawdę, jak powinny wyglądać interwały, czyli intonacja. Dobrze, wobec tego ćwiczyłem. To intonacje i, i, i rytm. No taki trening dziesięciominutowy. Wspaniale, gdyby ktoś to zrobił teraz z jakąkolwiek orkiestrą u nas, to bardzo by się poprawiła ta intonacja. No i potem symfonia Haydna. Tak, bo tutaj nie można nic ukryć w tych utworach. Tak, graliśmy, graliśmy. No i w końcu zaczęła się orkiestra rozwijać. Mieliśmy wspaniałe tournée po Kanadzie. Pamiętam New England to się chyba nazywa, albo New Scotland. Wszędzie tam byli albo Szkoci, albo Irlandczycy, ale potem Polacy. W różnych miastach. Pamiętam, że w jednych mieście było tylko 17 mieszkańców, bo z tego zdążyłem do każdego pójść, zaprosić na koncert. Graliśmy czwartą symfonię Czajkowskiego. To oni słyszeli po raz pierwszy w życiu. Oczywiście w radiu ktoś słyszał, ale na żywo nikt nie słyszał, ponieważ orkiesty dojeżdżały nieczęsto. I różne koncerty były, Orkney, gdzie już drzewa nie rosną, bo wiatr wyrywa drzewa, ale jak to pięknie, wtedy ziemia wygląda. Miałem mnóstwo wzruszeń, kiedy patrzyłem na naturę, jak ona wygląda, kiedy jest inny zupełnie klimat. Albo lasy w Szkocji, kiedy ten deszcz stale pada. Jeden rok, pamiętam taki był, że tylko dwa tygodnie był w słońcu. I kiedy przyszły te dwa tygodnie takie, to uczyłem się na pamięć że Szostakowicza, dziewiątą syfonię i fantazję Romuła żuliet Szajkowskiego. Nie dyryguję z pamięci, bo to jest za skomplikowane, ale te utwory chciałem znać na pamięć. I co się stało, kiedy w Albert Hall był koncert i właśnie miałem zadyrygować sywonię Szostakowicza, to mimo tego trudu i te zmarnowania tych 12 dni, kiedy światło zgasło, to w zasadzie byłem uradowany, że nie, nie muszę tego dyrygować. Teraz jak na to patrzę, to myślę, po co ten wysiłek nadludzki? Czasami on jest, on jest bezsensowny, no ale bez bezsensownego wysiłku nic nie powstaje tak naprawdę wartościowego. No, obecnie ta orkiestra należy do najlepszej orkiestry w Anglii. Przygotowywałem repertuar obiegowy, ale każdy mój koncert zaczynał się utworem współczesnych. I tych premier miałem chyba 120. Czyli trochę się znam na tych utworach, tak sobie mówię. Na tym naprawdę się znam. Poznałem sposób pisania. No jest tam jeden znakomity kompozytor, James McFillen. U nas może bardzo mało znany, ale to jest kompozytor, który jest grany na całym świecie. Formatu światowego kompozytor. No wiele przestudiowałem partytury, niezwykła to i przyjemność, i nauka, i dla mnie, i dla muzyków, ale chyba ten James MacMillan Confession of Feasible Gauti, taki utwór, dyrygowałem i to było na koncertach promenadowych w Londynie. No, Te koncerty mają niezwykłą szatę, Nie, niezwykle Wielu wielbicieli, no, kochają ten festiwal. 6 tysięcy ludzi, najwspanialsze orkiestry, najwspanialsi soliści i wszystkie orkiestry BBC angielskie. Wobec tego, ponieważ pracowałem tam, to miałem nawet nam troska, żebym tam dyrygował, nakaz, a to niezwykła przyjemność. Jeśli chodzi o Szkocję, spotkałem ludzi, z niezwykłymi możliwościami, to daż, aż nie, nie do pojęcia. I z tego względu ta praca jest imponująca, ale najbardziej, że to się orkiestra rozwinęła i że trochę ja to spowodowałem. Bardzo miło, za to, że grałem tyle utworów współczesnych. Proszę popatrzeć na zdjęcia tutaj. O, zostałem uhonorowanym dr honoris causa Uniwersytetu Stratford. Spotkałem w życiu wielu ludzi o mistrzach, mówiłem, ale jeszcze Pozostali. No to też chyba mi sobie. Bogdan Wodniczko. I jemu zawdzięczam w zasadzie, kim jestem. Na koncercie w Carnegie Hall on miał dyrygować orkiestrą Nosprów, ale ten koncert oddał Rzymia, co No to był wielki gest i Wspaniały zrobił dyrygent. Mieliśmy i miłość do niektórych rzeczy i nienawiść, na przykład do romantyzmu, ponieważ chodziło o rozwój i kształcenie orkiestry. Jeżeli się robi za dużo rubat, to traci się w ogóle szacunek do czasu w muzyce. I nie można w ten sposób rozwinąć orkiestry. Wszystko musi być niezwykle precyzyjne. I nie lubił czegoś, co się tak wiąże, plącze jakoś niezdecydowanie. Co skorzystałem od Rowickiego. Kilka niezwykle cennych, powiedział rzecz, nawet ołówek, który pisał, to ja obecnie piszę, taki dwukolorowy ołówek, z jednej strony czerwony, z drugiej niebieski, że można było coś notować, ale. U mnie partytura wygląda jakby malarstwo Szagala, a u niego było niewiele znaków, tylko to, co Jedyny dyrygent, którego partycurę można wziąć i można z tej partycury dyrygować. Z mojej nie da się dyrygować. Siedem pieśni Albana Berga. To wygląda nie, nie jak szaga, ale dziesięciu malarzy razem wziętych. Tak wygląda partytura. Ale jeszcze gorsza jest szoltygo. Szoltygo to jest żółty kolor, żółty, czerwony, niebieski, fioletowy. Wszystkie kolory. Tak opracowałem o Wracając do niezwykle cenne uwagi. Powiedział, na przykład, gdzie stronę pisać? Jak się przewraca kartkę, to po lewej stronie w górnym rogu. Dlaczego nie na dole? Bo nie zdąży dyrygent popatrzeć na dół, tylko, tylko patrzy w górę. Niezwykle docenny. Ej, druga rada. Mówi, wiesz co? Masz tyle wad, ale kilka z nich zostaw na siebie. Tamte to popraw, ale to zostaw. Pamiętam, byłem właśnie na próbie Schemberga. On no, zdał ten utwór i no, Był zachwycony brzmieniem orkiestry. No, to, co myśmy robili z Polską Orkiestrą Kameralną, to było niesamowite. No, perfekcja maniaków, maniakalna. Bardzo lubiłem przychodzić na jego próby. A, graliśmy w Macewiczówny koncert. Była to niezwykła osoba. Kiedyś jej kawę podawałem. Mówię, niedobrze za wolno. Drugiego dnia wolno. O, trzeciego dnia, no może coś z ciebie będzie. Niezwykle szybka kobieta była. Myśmy grali z Jurkiem Witkowskim koncert na dwa piany. Piękny utwór. Umieliśmy tak partyturę, że Armiński mógł powiedzieć przed B 17 taktów i pół w pierwszej części. I byliśmy w stanie to zagrać. Tak żeśmy się nauczyli tych liter. Jeżeli chodzi o mózgę no, muzykę współczesną, to pamiętam wykonanie ze Zbietą Chojniacką. No, Ela... Ma swój sposób grania, czerwona sukienka, rozrzuca de partytury, stron chyba 19, one fruwają po, po całej stracie no ale niezwykły ma jedną cechę, no można pozazdrościć, rytm. Taki rytm, jaki ona ma, to rzadko się zdarza. Graliśmy koncert wielokrotnie, górskiego, i to było pierwsze wykonanie. Kompozytor, zdaje się, był zadowolony, bo zwykle jest za szybko. Ale rzeczywiście, jak się potem wgryzłem, o co chodziło, to absolutnie miał rację. W tym wolnych jego tempach to się tworzy jakiś nastrój mistycyzmu, coś innego. On ma rację. No, w świecie poznałem wielu ludzi. Fenomenem był James Galway. Dźwięk jego był tak jakby trzech freciców grało jednocześnie. Takie szerokie pasmo, niezwykle bogaty, piękny dźwięk. Lubiliśmy bardzo i nawet ukazywał mi, że, że mnie sen. Grałem z no, nim w różnych salach, no, chyba z jakichś 100 koncertów. pamiętam takim koncertem był Waterfront, taki koncert w Belfastzie, nowa sala. Byłam orkiestra z Goldway i wokaliści. A Barry Douglas grał piąty koncert Beethovena. I zauważyłem, że piękny Rolls-Royce granatowy stoi przed wejściem. Kogo to jest taki piękny samochód? A mówią tam Barry Douglas. Mówi, to nie jest mój. Ale jak gram piąty koncert Beethovena, Emperor, to wypoczycam ten samochód i przyjeżdżam w rolls -Royce. Ja też byłem wożony Rolls-Royce w Australii. Nawet zapytałem, dlaczego, proszę Państwa, czy aż taki wielki artysta jestem, żeby mnie wodzić, ojsojsen? i Menadze powiedział, proszę pana, jeżeli pan wsiada do sojsojsa, to jakby ten koncert pan nie to znaczy, że pan drygował dobrze. Mm. Kilka takich majsterszlików zapamiętałem. Po Nicolet rozmawialiśmy o, o kompozytorach i o pulenku. No ja bardzo lubię pulenka który był na granicy popularnej muzyki klasycznej, ale niezwykle go cenię za to, że nie przekraczał tej malutkiej granicy. I właśnie, kiedy mówiłem o Polenku, to Nikolaj powiedział, no, nie lubię tego kompozytora, ale po dwóch nutach wiem, jaki to jest kompozytor. No, szczęście być kompozytorem i żeby ktoś się rozpoznawał po dwóch nutach. No rzeczywiście ten stempel taki, jak, jak jest w muzyce Prokopiewa, Rachmainowa, Czajkowskiego, no są to nadgeniusze. Spotkałem śpiewaczkę Ten Canoë, śpiewała pięknie. Znamiennym koncertem było to, kiedy zaśpiewała taką nowozelandzką sama solo melodię. Ten bis uważam za jeden z najpiękniejszych, które słyszałem. Jeździliśmy na takim statku, gdzie było mnóstwo koncertów. To było bardzo wyczerpujące, bo każdego dnia był koncert i jeden z artystów grał. A inni czekali. Na przykład Giron Kramer, Kiritę Kanała i Maurice André. Polska kameralna, towarzyszyła temu na jednym koncercie. A tam się takie koncerty odbywały. Sąd, André, pamiętam, zawsze sobie siedział, trąbka do góry, nogi też w górze i stale ja jakieś słodyce. On był na tym statku, ponieważ lubił dobre jedzenie no i atmosfera tego statku. Tam nie trzeba było za nic płacić. I to sprawiało mi kłopot. Nie mogłem nikomu zaproponować kawy. I jeszcze drugą rzecz. Kilku ludzi podchodziło i pytało z takiej samej kolejności, gdzie następny mam koncert? Jaka jest żona? Gdzie jadę? Ile mam dzieci? Dokładnie to samo. O problemach orkiestry kiedyś z jednym Amerykaninem musiałem porozmawiać, tam w ogóle odszedł. Podobnie myślał dwiące Lista. I myśmy brali nóżkę kury i żeśmy nie jednych tych dań, bo tych dań było 17. Wiadra kawioru, żabki, nieżabki, muszle, smakołybki, nie, Bóg wie jakie. A jeszcze było ogłoszenie takie, że kobiety dzisiaj przychodzą w, w sukienkach lazurowych, a jutro w różowych, a potem w niebieskich. I tak było. Dlaczego to było takie miejsce, gdzie ludzie, menomani, chcieli się spotykać z artystami? Ponieważ jak się jadło, ktoś siedział koło Kiritekanu, ktoś siedział koło drużynariści. Statek nazywał się Mermos, pływaliśmy po Morzu Śródziemnym. Koncerty były albo na statku, albo statek przybijał do brzegu i tam jakaś była sala, albo jakieś ruiny i, i tam były koncerty. Ale można powiedzieć, że ten sposób bycia z ludźmi, ten sposób stałego grania tak mi się sprzykrzył, że ja tylko byłem dwa tygodnie, potem nigdy już więcej nie byłem. Nie jest to dla mnie. Z orkiestrą BBC pracowałem 10 lat ale to wcześniej miałem koncerty z różnymi orkiestrami. Cztery orkiestry są najwyższego poziomu – London Symphony, London Philharmonic i Philharmonia. Ale jednak to, co zrobiłem z Polską Orkiestrą i te płyty, to cieszą mnie najbardziej. Pierwszą rzeczą to nie było granie na fortepianie, tylko komponowanie. Pochodzę z Biegostoku, więc zam pierwszy utwór grałem. Potem komponowałem muzykę filmową. Potem komunowałem utwory normalne, czyli utwory te, które się gra na estradzie, których autorem tylko jestem ja. Pisałem utwory na fortepian, na dwa fortepiany utwory kameralne, na orkiestę, na orkiestrę z kórem. Jest wiele miejsc na świecie, do których chciałbym wrócić. No chciałbym mieć domek w Hiszpanii nad morzem, a stamtąd bohater Don Gisot, to jest mój bohater. Ja nie jestem ani dżentelmenem, ani donżowaniem, ale ten, który walczy z tymi wiatrakami, bo, bo stale walczę i walczę teraz z orkiestrami. Co jeszcze? No, Włochy. Lubię te kawiarenki we Włoszech. Południe Francji. Lubię ten no, ogród w Los Angeles. Ale najbardziej wolę łazienki. A tak naprawdę to pejzaż białostocki. Tam droga jest w Białostoku do Suprasza. Często mówię, jak mam tylko okazję, że tamta droga to jest najpiękniejsza droga, jaką kiedykolwiek widziałam. Swoimi wspomnieniami i refleksjami w tym tygodniu dzielił się Jerzy Maksymiuk. Aby nagrać zapiski ze współczesności spotkałam się z maestro w roku 2011. Dziękuję za uwagę. Anna Skulska.